Więc zapraszamy do degustacji. To wygląda tylko trochę smakowo, jakby to była zwykła woda. Wierzcie mi nie. Zaraz zresztą zobaczymy, jak to jest pobierane. Różne opowieści krążą o tym soku. Nazywany jest na naszym terenie poskoło. Jest to najczystszy, najlepszy, najzdrowszy płyn. Trzeba wiedzieć, że z tego płynu wyrabia się piwo, wyrabia się również wino musujące i inne napoje. Świeży sok można przetrzymywać bez jakiegokolwiek ulepszenia w lodówce 3-4 dni. Te soki, które kupujemy w sklepach, one są w określony sposób wzbogacane, albo glukozo, albo też pasteryzowane przez podgrzanie do 40 stopni. Proszę Państwa, obawialiśmy się, jak wszyscy widzieliśmy, że ta zima była dosyć długa, czyli zimna jesień, że nie zdąży nam brzoza ruszyć. Jak wywierczyliśmy przedwczoraj otwory, okazało się, że trzeba było przestać pobierać. Tak intensywnie nam sok oddawała. I teraz ja namawiam za chwilę do obejrzenia tu obok i porównania, jak cieknie sok z dwóch różnych drzew. Drzewo, które tu jest blisko, na samym początku bardzo dużo daje soku. Drzewo w głębi tego soku daje zdecydowanie mniej, dlatego, że tam jeszcze jest zimno. Jeszcze mniej ziemnia jest zmarznięta, a tu pan Robert Pokażę również, jakby ktoś, gdyby ktoś chciał sam robić, e, pozyskiwać sok, to pokażemy jak to należy zrobić. Proszę Państwa. Niektórzy pozyskują sok również, przyczepiając buteleczki do ściętych gałęzi. Oczywiście to też jest dobre rozwiązanie, niektórzy powiadają nawet lepsze, ponieważ sok przewędruje przez całe drzewo, aż dojdzie do gałęzi. A ta technologia, którą Państwu pokazujemy, Polega na tym, że na około 40-60 cm od ziemi wierci się skośny otworek na głębokość do 3-4 cm wkłada się rurkę. Zawsze padają pytania, czy nie zaszkodzi to temu drzewu. Więc zdolności regeneracyjnie drzewa takiego są ogromne, a poza tym należy zaczopować kołkiem, i wtedy drzewo samo zregeneruje. Trzeba pamiętać jeszcze, że jak tylko nad, u góry pojawią się pęknięte już pączki dżelnistki, zupełnie zmienia się barwa soku, on się pieni, nie nadaje się do pozyskiwania. A zatem zwykle przyjmuje się 2 do 3 tygodni można pozyskiwać sok Pozyskuje się również sok klonowy, można też pozyskać u nas klonu, wtedy on jest bardziej słodki. No a wiemy już przy okazji, że pozyskuje się również żywice z sosny. Kiedyś w Polsce pozyskiwano ogromne ilości. Teraz się sprowadza z kim, gdzie wszystko tańsze. Ale żywice się pozyskuje z sosny, nacinając w odpowiedni sposób. Czyli kto z Państwa już popróbował, zapraszam tu do obejrzenia soku, jak on. Ciekinie.